O, daj mi moją deseczkę do kazań. To jest święta deseczka, bez niej się nie uda. To deseczka robi całą robotę. Tak to się robi, okej. Okay. To nie będzie święte kazanie, ponieważ kazanie z telefonu. Żartuję, to są tylko notatki, już widzę, że się przestraszyli niektórzy. Tam z tyłu się już pakuje ktoś, no super. Weź Marcin, opowiedz ten żart o dwóch drzewach. Były dwie lipy. I właśnie jedną zaprezentowałeś. Okay. No ale słabe. Okay. Będę dzisiaj mówił o czymś bardzo ważnym, dlatego że jesteśmy w temacie iLOVE. Czy możemy, o, czy okna są otwarte? Tak, okej, okay, dobra. Strasz, tak cieplutko jest, a nie chcę, żebyśmy się spocili. Bardzo się Nie, nie zdejmę kurtki, bo zjadłem za dużo i wyglądam troszeczkę... źle <grym> się, się czuję sam ze sobą, e, to, ale to mi nie przeszkadza w tym, żebyśmy dzisiaj się zbudowali dobrze. Hmm. Pomodlimy się, dobra? Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoje słowo, dziękuję Ci za tą konferencję, dziękuję Ci za to, że Dałeś nam ducha radości i za to, że dałeś nam ducha, który sprawia, że jesteśmy w stanie robić rzeczy, których normalnie nie bylibyśmy w stanie robić. Dlatego dzisiaj proszę Cię o to, żeby Twój Duch Święty dzisiaj otwierał nasze głowy, umysły, które się są w naszych głowach i żebyś otworzył nasze serca. O to Cię prosimy w Twoim imieniu. Amen. Ok. Jest kilka wersetów, moi drodzy, które są bezpośrednio związane z tym, że Jezus wróci. <grym> Jak myślę sobie o miłości, to myślę sobie w ten sposób. Jeżeli ktoś kocha, to wróci. <laughs> Dlatego, że jak ktoś wyjeżdża, ale kocha swoją rodzinę, to wraca do tej rodziny. Jeżeli to jest zdrowe podejście do tematu i kocha w zdrowy sposób, to chce do niej wrócić. I jest wiele obietnic w Słowie, które sprawiają, że nasza wiara w Jezusa... Kto wierzy w Jezusa dzisiaj tutaj? Ręka do góry, ale tak śmiało, wszyscy, <laughs> prawie wszyscy. Jeżeli jesteś w procesie, to też jest okej, okay, bo nie wszyscy musimy być na tej samej stronie. To jest okej, okay, bo jesteśmy ludźmi, którzy są w procesie. Ja mam takie fazy czasami jako pastor, że sobie, Jezu, przypomnij mi, dlaczego jesteś tak niesamowity. Bo wiecie, natłok życia sprawia, że zapominamy o niesamowitych obietnicach, które Bóg ma dla naszego życia. Jedną z tych obietnic, którą Kościół ma, jest to, że Jezus wróci. Jezus wróci po raz drugi. To się nazywa, uwaga, wszyscy powiedzą paruzja. Trzy, cztery... Paruzja, to jest piękne pojęcie w Kościele. Jezus wraca po raz drugi, ok? Nie często mówimy o temacie powrotu Jezusa, dlatego, że myślimy sobie, że to jest taki temat tak odległy, tak niezrozumiany, że to jest jakaś taka legenda chrześcijańska, że Jezus wróci, ale myślę, że to jest też dobry czas, żebyśmy sobie w kilka minut przypomnieli kilka bardzo ważnych fragmentów z Biblii na temat tego, że Jezus wraca. Jak to ma się do naszego życia? Po pierwsze, moi drodzy, Jezus wraca, dlatego, że... Kocha. Kiedy Jezus wraca, bo kocha, to wraca po Kościół, który kocha. Okay? Jezus przyszedł raz i przyjdzie drugi raz. Jezus przyszedł raz po to, żeby żyć naszym życiem, żeby umrzeć i zmartwychwstać, ale wróci drugi raz po nas, jako tych, którzy wyznali Go swoim Panem, jako tych, którzy uwierzyli Jego Słowu, jako tych, którzy są tutaj dzisiaj Jego Kościołem. Innymi słowy, wróci po swoją narzeczoną, Ok? Werset, który zawsze mnie pobudza do tego, żebym się cieszył z powrotu Jezusa, jest następujący. W Mateusza, w 24 rozdziale. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Nie wiemy, kiedy Jezus wróci. Okay? Ale wróci po ciebie i po mnie, dlatego że nas kocha. Kolejny werset, który mi mówi o tym, że Jezus wraca, jest następujący. Ja jestem alfa i omega, mówi Pan. Bóg, który jest, który był i który nadchodzi. Wszechmogący. On był, jest i nadchodzi Kolejną rzeczą, która zawsze mi fascynuje w Słowie Jest ten werset Oto przychodzę wkrótce okay? Jezus dał objawienie jednemu z apostołów, Janowi W ostatniej księdze, która jest w Nowym Testamencie W objawieniu i powiedział Ja wrócę niedługo, okay? niebawem Powiedział to jakieś 1940 lat temu jeżeli historia nas nie myli tutaj. 1940 lat temu, prawie 2000 lat temu, Jezus powiedział te słowa i one zostały zapisane jako jedna księga Nowego Testamentu. I kiedy Jezus powiedział te słowa, powiedział, wrócę wkrótce. <śmiech> Ale minęło 2000 lat i jesteśmy troszeczkę w takim miejscu, co to znaczy wkrótce. Jest taki chrześcijański żart, że pastor całe życie mówił, że Jezus wraca wkrótce ale bardzo potrzebował zbudować kaplicę i był taki dawca, który powiedział, że da pieniądze i on się go zapytał, kiedy, a on powiedział, wkrótce. Zresztą <grym> mi <grym grym> to bawi. <grym> Każdy ma coś. Ale Jezus, kiedy mówi o tym w fragmencie w objawieniu Jana i teraz chciałbym, żebyście skupili się na tym elemencie, jest to. Oto przychodzę wkrótce. Moja zapłata jest ze mną. Oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Wow. Jezus wraca wkrótce, Teraz Wam wytłumaczę. Nie wiemy kiedy Jezus wróci. Nie znamy dnia ani godziny. Wiemy, że nasz Pan wróci po nasz Kościół. To sprawia jedną rzecz. Po pierwsze, musimy być ciągle włączeni z pasją w przeżywanie naszego życia. Dlatego, że wiemy, że nasz Pan po nas wróci. A może wróci jutro. A może jak będzie koniec alfy i omegi, to Jezus wróci. <śmiech> Może Jezus wróci za tydzień, za miesiąc. Ja wiem, że jest bardzo dużo różnych szkół, które mówią o tym, jak Jezus może wrócić, kiedy może wrócić, ale my nie możemy przewidywać. Wiecie dlaczego? Dlatego, że sam Jezus powiedział, że On nie wie, kiedy wróci, bo to jest wolą Ojca. Sam Jezus nie wie, kiedy wróci. Po swój Kościół. W miłości. W zwycięstwie. Ale to oznacza tylko dla nas, dla Kościoła, że mamy być włączeni w miłości, kochać, przeżywać swoje życie tak, żeby ratować ten świat, żeby mówić innym o tym, że mamy dobrego Boga, który Cię zbawił, który Cię uratował, który jest dla Ciebie rozwiązaniem, bo nie wiemy, kiedy Jezus wróci, ale wiemy, że wróci. Musimy być tak szybcy, jak Ty my. To oznacza, że mamy być włączeni w naszym myśleniu. To oznacza, że nie możemy sobie pozwalać na to, żeby dopuścić do siebie czas, w którym będziemy zamykać się na drugiego człowieka i zamykać się na to, żeby myśleć olewam dzisiaj swoje standardy, olewam dzisiaj to, czy jestem włączony, czy nie. Włączam sobie sezon, mam wywalone na. Dlatego, że nie wiem, czy mam jakąkolwiek motywację. Naszą motywacją jako Kościoła powinno być to, że Jezus wróci. Ale Jezus, kiedy mówi, że wróci wkrótce, mówi, moja zapłata jest ze mną, oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Innymi słowy, Jezus ma dla nas prezent w postaci wypłaty. Okay? To jest teologia wypłaty. I teraz ludzie przez lata niefortunnie interpretowali ten fragment jako moment, w którym mogą sobie pomyśleć, okej. Okay, muszę tyrać, muszę pracować, muszę działać tak, <grych> muszę robić bardzo, bardzo dużo rzeczy, dlatego że Jezus przychodzi, a ja sobie gromadzę plusy w niebie. Przeprowadzam panią przez ulicę plusu Jezusa przeprowadzam inwentaryzację sklepu uczciwie, mam plusa u Jezusa. E, dałem prezent żonie, mam plusa u Jezusa. E, byłem dobry w szkole, mam plusa u Jezusa. E, prowadziłem samochód zgodny z przepisami, mam plusa u Jezusa. I teraz Kościół przez lata, myśląc sobie o tym fragmencie, przychodzę wkrótce, moja zapłata jest ze mną, ze mną oddam każdemu zgodnie z jego czynami. Myślimy sobie, muszę dbać o swoje uczynki. Okay? Muszę dbać o to, żeby dobrze robić. I w ten sposób rodzi się taka... Taki zły nawyk w Kościele, religia, w którym myślimy sobie, muszę czynić tak, żeby się stresować, bo jak Jezus przyjdzie, to mnie rozliczy z tego wszystkiego i będzie chciał mi zapłacić, haha, zgodnie z tym, co robiłem. Ale to jest fałszywe przekonanie, bo to słowo nie oznacza tego, że mamy robić tyle ilościowo, ale tutaj chodzi o jakość tego, co robimy. Okay? A jakość związana jest z Twoim powołaniem. Jesteś powołany do konkretnych rzeczy, więc Jezus rozliczy się z tego. Uwaga, Jezus nas rozliczy, to jest w Słowie. Jezus nas rozliczy, jak przyjaciół, jak powołanych, jak zbawionych, rozliczy nas uczciwie z Twojego powołania. Teraz pojawia się niesamowita rzecz, zawirowanie, twist w historii. Pojawia się konkretna rzecz, którą chciałbym, żebyście skumali. Każdy z Was jest powołany do konkretnych rzeczy, z których Bóg chce Was rozliczyć. Ja to sobie wyobrażam tak. Umrę. Stanę przed Panem Bogiem. Będzie sąd ostateczny, ok? Teraz Wam daję taką teologię w pigułce, żeby. Mówimy o miłości, że Jezus jest dobry, super, ale musimy porozmawiać o konkretach. Lubię fakty. Jestem człowiekiem faktu. Bóg będzie mnie rozliczał, ok? Na moim przykładzie. I wyobraźcie sobie, że Maciek, ten Maciek, którego teraz widzicie przed sobą. Przestraszył się w wieku 28 lat głosu, który powiedział mu chcę, żebyś oddał mi całe swoje życie, bo w wieku 28 lat skrystalizowało się moje powołanie i usłyszałem od Boga poprzez różnych ludzi, i poprzez różne sytuacje, poprzez słowo, które czytałem, poprzez modlitwę, którą miałem, poprzez jeden sen, jedną krótką wizję, czyli było dużo elementów, które krystalizują nasze powołanie, ok, to nie jest tak, że dostajesz jedną rzecz i bum, wiem. U mnie to był proces i u wielu z was to jest ten sam proces, wielu elementów składowych, który składa się z czytania słowa, które objawia Ci bardzo personalne powołanie, personalny plan Boga dla Twojego życia, ale który też Ci objawia Twoje bardzo konkretne momenty, w których masz włączyć się do działania, dlatego że czas jest perfekcyjnie objawiany przez Boga, dlatego że Bóg jest Panem czasu i jest poza czasem. Ale to już nie będę Wam teraz wchodził, nie chcę Wam namieszać. Najważniejsza jest ta scena, którą chcę, żebyście sobie wyobrazili. Wyobraźcie sobie, że ja w wieku 28 lat wydygałem się i powiedziałem nie, nie będę pastorem. Wiem, że to jest moje powołanie, wiem, że mam prowadzić ludzi, wiem, że mam założyć kościół, odbieram to, ale zostaję hydraulikiem. I staje Maciek hydraulik przed Panem Bogiem, ok? A Bóg się mnie pyta, Chrystus, który nas będzie rozliczał, ok? Chrystus, który nas będzie rozliczał, pyta się mnie, Maciek, jak się ma lokalny kościół, do którego Cię powołałem? A ja z kolankiem w ręku i z kluczem francuskim w drugim. Pytam, że o co chodzi, nie? W sensie kościół nie wiem, ale e, robiłem hydraulikę w jakimś kościele. Ten fragment pokazuje głębie tego, gdzie jesteśmy w tym momencie. Okay? Dlatego, że wielu z was mierzy się z waszym powołaniem, mierzy się z tym, że chcecie kochać Boga swoim życiem, ale Biblia jest bardzo klarowna na temat kochania Boga. Ona mówi, kochaj mnie zgodnie z tym, do czego cię powołuję, dlatego, że z tego cię rozliczę. Z tego będę patrzył na Twoje życie. To znaczy, że kiedy stanę przed Jezusem, Jezus nie zapyta się mnie, ile kolanek wymieniłem, dlatego że bałem się wejść w swoje powołanie, ale Jezus będzie się chciał mnie pytać o rzeczy, które są związane bezpośrednio ze mną. Gdybym był powołany do pisania piosenek uwielbienia, Jezus zapytałby mnie się ta piosenka, którą napisałeś, Głęboka miłość. Powiedz mi jak globalny kościół na całym świecie dzięki tej piosence został zbudowany, a ja jako hydraulik z kolankiem w ręku i kluczem francuskim w drugim mówię, Jezu, jaka piosenka. To jest podwójny żart, bo Jezu, jaka piosenka. Jezu, jaka piosenka, o, Jezu. Zrozum, że Bóg widzi cię tak jak ty siebie jeszcze nie widzisz. Kiedy Bóg cię powołuje, nie powołuje cię takiego, jakim jesteś, ale powołuje cię do tego, jaki masz się stać. Przeczytajmy sobie historię Gideona, ok? Jest taki fragment, który chciałbym, żebyśmy, na którym oprzemy przez ostatnie 10 minut tego, co mówię. Kwestię Twojego powołania dzisiaj. Dlatego, że wiem, że jest wiele zmieszania w Kościele. A ja, wiecie, moim powołaniem... drzewienko nie, <działa. grybienko> nie działa. Moim powołaniem, moim powołaniem osobiście jest to, żeby być człowiekiem w Kościele, w tym kraju, który poprzez swoją usługę innym ludziom niszczy zabobony i niszczy kłamstwa, a przynosi prawdę i klarowność. I coraz bardziej to rozumiem. Dlatego wiem, że jestem tak bardzo sfrustrowany tym, że jako młodzi ludzie w kościele, jako starsi ludzie w kościele, nasza teologia jest pomieszana, dlatego że nie rozumiemy prostych prawd. Prosta prawda jest taka, że Jezus wraca i rozliczy cię z twojego powołania. Z tego, do czego jesteś stworzona. Jeżeli dzisiaj boisz się wejść w swoje powołanie, jeżeli dzisiaj odsuwasz swoje powołanie, to znaczy, że zmarnujesz swoje życie autentycznie zostawisz to gdzieś z boku i będziesz żył życiem, które nie będzie Twoje, dlatego, że bałeś się wejść w swoje powołanie. I to jest ogromny, ogromny, ogromny cios dla każdego człowieka, dlatego, że wielu ludzi przez Ciebie nigdy nie usłyszy tego, jak dobry jest Jezus, dlatego, że boisz się wejść w swoje powołanie. Bóg który rozpoczął w tobie dobre dzieło, skończy je. To znaczy, że ten, który cię powołuje na samym początku, pomoże ci przejść przez to powołanie i będzie cały czas z tobą. Jezus Chrystus chce, żebyś doszedł do miejsca, w którym mówisz wow, to jestem 100% ja. Jak miałem 16 lat, 15 lat i się nawróciłem. To jest bardzo kluczowe, bo nie wiem, kiedy się nawróciłeś, ale wierzę, że w momencie nawrócenia dzieje się kilka rzeczy. Jesteśmy zamknięci w rzeczywistości, która nas dotykała i próbujemy wejść w nową rzeczywistość. I ta rzeczywistość, z której wychodzimy, a Bóg nas powołuje do nowej, wiąże się z tym, że Bóg daje Ci pewne słowa zachęty. Od momentu, kiedy się nawróciłem, wiedziałem, wiedziałem. Po kazaniu, które usłyszałem i które zmieniło moje życie, było to kazanie o Jonaszu, który uciekał od tego, do czego Bóg go powołał. A potem był fragment o Jezusie, który jest naszą wodą życia i jest nieskończonym źródłem naszej satysfakcji. Było kazanie, pamiętam... Nie pamiętam kazania do dzisiaj, ale pamiętam fragmenty i wersety, które były użyte w wieku 15 lat, bo to była pierwsza, moja pierwsza styczność ze Słowem Bożym. Ale pamiętam, że zobaczyłem jedną konkretną rzecz. Widziałem siebie, który kocha ludzi, który osługuje ludziom. A potem w procesie Bóg mi dawał obrazy tego, jak stoję w konkretnych miejscach i tłumaczę ludziom rzeczy. Jak stoję przed tłumem ludzi. Zawsze się zastanawiałem. ja byłem, wiecie, musicie zrozumieć, ja się bawiłem klockami Lego do 16 roku życia. Ja nie stałem przed ludźmi, ja byłem małym dzieckiem, introwertykiem zachukanym w sobie, dla mnie takie obrazy to było takie, no dobra, będę stał przed ludźmi, chyba się posikam w majtki ze strachu. Twoje powołanie albo to, co czujesz dzisiaj w sposób duchowy i chcę, żebyś otworzył swoje serce na to, może cię przerażać, może być niewygodne, może w ogóle się nie kleić, ale twoje powołanie będzie wynikało z talentów, które masz, z umiejętności, które masz, które mogą być nie do końca rozwinięte, nie zawsze byłem dobrym mówcą. Okay, jestem jestem okej okay, dobrym mówcą. Nie jestem rewelacyjnym mówcą, ale jestem ok. Ale cały czas się rozwijam, dlatego że wiem, że Bóg chce użyć mojej jakości, a nie ilości do tego, żebym mógł służyć w jak najlepszy sposób, w czasie, który jest mi dany, jak najlepszej grupie ludzi. To jest miłość Boga dla ciebie, żebyś znalazł swoje powołanie. I love oznacza życia. I love myself w moim powołaniu. <grych> Kocham siebie w tym, do czego Bóg mnie powołał. I chcę znaleźć to powołanie. Gideon, bo się wyrwałem. Taka jest sytuacja, że anioł pański, już będę ją skracał, ale anioł pański przychodzi do Gideona i objawia mu kilka ważnych rzeczy. Mówi mu tak, pan jest z tobą potężny wojownika, a Gideon nie jest potężnym wojownikiem, bo nie wiem czy wiecie, Gideon się schował w miejscu, w którym mucił mąkę i był skitrany, bał się generalnie konfrontacji z wrogiem, on był młodym wojownikiem, a on do niego mówi, witaj potężny wojowniku to tak jak Bóg do Ciebie dzisiaj mówi, w tym momencie, ok? Jest Boża obecność z nami. Jesteśmy na konferencji, która wiecie, co robi. Ona mówi do Twojego serca, bo Bóg mówi do Twojego serca. To nie konferencja, to nie mówca, ale Bóg mówi do Twojego serca. Bóg mówi do Twojego serca, nie lękaj się, potężny wojowniku, bo wiem, do czego Cię powołałem w tym momencie. Ale Ty młocisz swoją mąkę w tym momencie, schowany w jednym miejscu. Ten fragment, i zrobiłem to celowo, dokładnie mówi to. Anioł Pański przyszedł i usiadł pod dębem wowsze, który należał do Jasza a Biazyrity. To jest bardzo dokładne. Był jakiś dom, on do kogoś tam należał. Śmieszne, że w tamtych czasach ludzie kupowali sobie drzewa, no ale nieważne. Gdzie, uwaga, teraz bardzo ważne, i pod tym dębem, ok, pod tym dębem, do, które należało do jakiegoś tam gościa, nie wiem, jak to wytłumaczyć na nasze czasy, pod budką z lodami, która należała do Barbary Ochrańskiej, gdzie jego syn Gedeon młócił pszenicę w tłoczni wina. W ogóle mucił pszenicę w miejscu, które nie należało do tego, żeby młócić pszenicę. Wyobraź sobie, że kiedy nie wejdziesz w swoje duchowe powołanie, nie jesteś w miejscu, które jest w ogóle zgodne z tym, kim jesteś. Robisz rzeczy, które w ogóle nie pasują do obrazka. Jesteś zmieszany, dlatego że jeszcze nie wiesz, co Bóg chce do ciebie powiedzieć. A Bóg mówi do Gedeona i mówi teraz do ciebie, Pan jest z tobą potężny wojowniku. Wybacz mi mój Panie, odpowiada Gedeon. Ale jeśli Pan jest z nami, dlaczego to wszystko nam się stało? I teraz Gedeon zaczyna narzekać o tym, że przegrali tyle wag, że są małym ludem, że jego w ogóle plemię jest małe, jest stracone. <grymne> A do niego potem anioł pański odpowiada, dobra, dobra, okej, okay. wiem, że narzekasz. Twoją pierwszą reakcją na powołanie jest to, że narzekamy, że myślimy sobie, nie nadaje się do tego. Kiedy Bóg powiedział Mojżeszowi, chciałbym, żebyś uwolnił mój lud i wyprowadził go z Egiptu, możesz powiedział, Panie, ale ja się nie nadaję. Ani nie jestem sprawny w słowie, nie, mam tylko tą laskę w ręku. Ja nie wiem, co masz dzisiaj w ręku. I nie wiem, jak tam z twoją mową. Ale zdecydowanie wiem, że Kościół składa się z ludzi powołanych. Bo skoro Bóg cię wybrał, to znaczy, że cię powołał. Skoro Bóg cię uratował na krzyżu i przelał swoją krew, to znaczy, że cię powołał. I rozliczy cię z tego powołania, z którego cię wyrwał, dlatego, że wiem, że jesteś powołany i ludzie sobie myślą tak jak Gedeon, nie wiesz, przez co przechodzę w swoim życiu, może jestem w trakcie kryzysu relacji, może jestem popękana w środku, nie rozumiesz, może się boję, może mam 12 lat i nikt nie mnie słucha, może jestem w rodzinie, która naprawdę nie pomaga mi nawet chodzić do kościoła, może jestem z małego miasteczka i nie mam pieniędzy i nie rozumiem, jak mogę mierzyć się z powołaniem, które jest ogromne, ale jeżeli Bóg coś do ciebie mówi, a wierzę, że coś ci pokazuje, wierzę, że pokazuje ci pragnienie, które jest większe niż ty sam, które zamyka się w twoim ciele, ale pamiętaj o tym, tak jak powiedziałem wcześniej... <grych> Nie jesteś ciałem, które ma w sobie duszę, ale jesteś duszą, która jest w ciele. Bóg powołał cię do tego, żebyś robił duszewne rzeczy dla innych, żebyś zmieniał ten świat, który jest skupiony na materialnych i widocznych rzeczach, do tego, żebyś mógł przynosić ożywienie duszy dla innych. Nadzieje. Największy deficyt. Ken Blanchard, jeden z takich biznesmenów, którzy po prostu głoszą Ewangelię na lewo i prawo, powiedział... W XXI wieku, w wieku, w którym żyjemy i wierzę, że powiedział to słowo proroczo ze zrozumieniem tego, co się dzieje. Kendlarszad powiedział, największy deficyt ludzkości w XXI wieku to będzie brak nadziei. I świat będzie potrzebował ludzi, którzy poprzez swoją dyscyplinę zawodową i poprzez swoje powołanie przyniosą tą nadzieję. Światu brakuje nawet kościołów, które dają nadzieję dzisiaj. Dlatego musimy tworzyć i budować miejsca, do których ludzie przychodzą i są karmieni nadzieją. w Których przychodzą z A... Pustki, ale wychodzą z B, nadziei. Jesteś powołany, mówię Ci to konkretnie, do tego, żebyś dawał nadziei. Nie wiem, w jaki to sposób zrobić. Może jesteś powołany do tego, żeby być dentystą, który będzie głosił Ewangelię w miłości i będzie dostawiał ludziom małe Biblie. Nie wiem. Może jesteś powołany do tego, żeby być artystą, tancerzem, muzykiem. Może będziesz powołany do tego, żeby być streamerem przez pewien sezon swojego czasu, po to, żeby streamować nie tylko jak grasz, ale po to, żeby dzielić się dobrymi wartościami, a potem mówić ludziom o Jezusie. Nie mam pojęcia, jaka jest Twoja... Praktyka, ale Gedeon narzekał na swoje miejsce i nie widział Bożego powołania, bo jeżeli myślisz, że Bóg cię spotyka tutaj i teraz i myślisz sobie, ale ja tutaj i teraz się nie nadaję, to chcę ci powiedzieć tak, tutaj i teraz się nie nadajesz. Ale Bóg nie patrzy na twoje powołanie tu i teraz, patrzy na to, kim masz się stać, bo powołuje cię do tego, kim masz się stać. Idź w sile, którą posiadasz. A potem Gedeon mówi, Gedeon mówi wybacz mi mój panie, ale jak mogę uratować Izrael? Mój klan jest najsłabszy, a ja najmniejszy. I zakończę tym. Na swoje życie możesz spojrzeć tylko z perspektywy przeszłości. Ludzie próbują patrzeć na swoje życie z perspektywy a marzy mi się to. Rysowali wam na historii oś czasu? Tu się Pan Jezus urodził z linia... Królestwo Polskie, linia Mieszko. Druga wojna światowa. Pierwszy McDonald w Warszawie. 2019, konferencja Alfa i Omega. Okej, okay, masz linię, nie? Uwielbiam, zauważ linię. Niewidzialnym palcem. Niewidzialny palc Sprawiedliwości narysuję wam prostą linię. W tej linii chodzi o to, że patrzymy na swój czas i na swoje życie z perspektywy tej linii. Tu się urodziłem, ale tutaj teraz jestem i możesz tylko spojrzeć na swoje życie z tego miejsca wstecz. Nie jesteś w stanie ocenić swojego życia z tego miejsca w przyszłość. Jesteś w stanie spojrzeć na swoje życie tylko na to, co przeżyłeś. Ludzie będą osądzali Cię tylko na podstawie tego, co przeżyłeś. Ale widzisz, Bóg, który stworzył czas, ale jest poza czasem, Gdybyście mogli sobie wyobrazić paradę, nie wiem, czy wiecie, jak wygląda parada. Parada idzie, zaczyna w jednym miejscu, a kończy w drugim miejscu. Bóg nie jest uczestnikiem parady. Bóg stoi poza paradą i widzi Twój początek i Twój koniec. Widzi Twoje powołanie od zera do Twoje powołanie do końca. Jeżeli mogę zachęcić Cię do czegoś, żebyś czuł się bezpieczny dzisiaj, czegoś zapragnął bardzo w swoim życiu, to to, że wiedząc, że Jezus wraca. Trzy, cztery paruzja. Trzy, cztery? Że Jezus wraca. Jezus, który Cię kocha, Jezus, który Cię powołał, Jezus, który zna Twoją sytuację, tak jak znał sytuację Gedeona. Ten Jezus powołał Cię do odważnej decyzji i powiedzenia sobie, Bóg jest ze mną. Ja mogę widzieć tylko odcinek i mogę spojrzeć na swoje życie tylko z perspektywy tego, co widziałem i to nie było za dobre. Ale wiem, że mój Bóg, który mnie powołał i powołał mnie tu i teraz, powołał mnie do niesamowitych rzeczy, dlatego że mógł w miłości, Bóg w poświęceniu, Kładając ofiarę żywą mojemu Bogu, który wróci, poświęcając się mojemu Bogu w każdej sekundzie i każdą komórką mojego ciała, każdym zakątkiem mojej duszy, powiedzieć, tak Jezu, poślij mnie. Jestem tutaj, poślij mnie, poślij mnie do swojego powołania. Nie chcę się wstydzić. on narzekał i zaczynał przypominać sobie o tych wszystkich rzeczach, które nie pasują mu do układanki, ale anioł pański powiedział, jesteś silnym wojownikiem w oczach Boga powołuje Cię do tego, żebyś szedł w sile, którą posiadasz. Ostatnia rzecz, jaką powiem, jest następująca. jakoś <słuch> <drawienko> się popsuło. Jest kłamstwo, które dzisiaj wielu z Was wierzy. To kłamstwo dotyczy tego, jacy jesteście w oczach Ojca, który Was kocha. Ojciec, który Cię kocha, Kochacie doskonale. Ojciec, który Cię kocha, chciałem, żebyście zamknęli na chwilę oczy. Chciałem, żebyście wzięli te słowa głęboko do siebie. Ojciec, który Cię kocha, kocha Cię doskonale i Ojciec, który Cię kocha w swojej łasce i miłości widzi każde Twoje pęknięcie i nie jest zaskoczony Twoim pęknięciem. Chciałem, żebyście pomodlili się bardzo krótką modlitwą teraz, w której Was poprowadzę. Ojcze, pokaż mi kłamstwo, w które wierzę na swój temat i objaw mi prawdę, którą masz przygotowaną dla mnie. Oto jestem. Poślij mnie. Pokaż mi, jakie jest moje powołanie. Oto Cię proszę, w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Wiem, że jest przerwa, ale muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jest taka osoba, może z trzy, wiem, że na pewno jedna, ale jest taka osoba, Ja myśli, że Bóg jest bardzo, bardzo negatywnie zaskoczony tym, co się stało w twoim życiu. Innymi słowy, <grystanie> urodziłaś się, żyłaś, minął 10 lat, minął 15 lat i myślisz sobie, Bóg tak patrzył sobie, myślił, jesteś cudowny, jesteś cudowna, wow, wow, yeah. cieszył się i ci dopingował i nagle stała się rzecz w twoim życiu i myślisz sobie, Bóg zrobił <grystanie> nie poznaje, Widziałeś, co zrobiła? Ty no, zaskoczyłem się. Przepraszam za tą zabawną formę, ale chcę ci powiedzieć, tak jak słyszałeś dzisiaj, Bóg nie jest w stanie kochać cię mniej, ani bardziej nie jest zaskoczony pęknięciem, które pojawiło się w twoim życiu. Chciałbym, żebyś to przyjęła i przyjął do swojego życia, gdziekolwiek dzisiaj jesteś. Bóg powołał cię niezależnie od pęknięć, które pojawiły się na twojej osi czasu. Bóg powołał cię dlatego, że wraca i wie, po co wraca. Wraca po Ciebie, bo Cię kocha. Amen.